Monsanto Company to nic innego jak międzynarodowy, w istocie już globalny dyktator, spółka akcyjna, gigantyczna ośmiornica ośmiornic. Specjalizuje się w biotechnologii i chemii organicznej nastawionej na produkcję w rolnictwie. Monsanto jest też globalnym liderem w produkcji herbicydu, glifosatu, który pod nazwą Randab jest sztandarowym produktem tego koncernu. Połączenie produkcji zdegenerowanej roślinności i bezwzględnego monopolu na środki ochrony roślin na czele z randapem czyni z niego totalnego dyktatora na światowym rynku żywieniowych trucizn. Zatruwa od 70 do 100% powierzchni upraw swoimi patologicznymi nasionami. Agracetus to kolejna światowa firma, która posiada wyłączność na produkcję zmodyfikowanej fasoli sojowej sprzedawanej pod nazwą Roundup Ready. W marcu 2005 roku Monsanto wchłonęło firmę Seminis Incorporation i w rezultacie stało się liderem na rynku tradycyjnego ziarna siewnego. Monsanto zatrudnia 15 tysięcy osób. Według zeznania podatkowego z sierpnia 2004 roku, jego roczny dochód brutto wynosi 4,5 miliarda dolarów. Jednak nie w miliardach tkwi dramat ludzkości tylko w powolnej jej eutanazji rozpisanej na dwa lub trzy pokolenia. Monsanto posiada nieograniczony monopol na nasiona siewne zdegenerowane antygenetycznie oraz na produkcję hormonów wzrostu krów. Agresywny lobbying, nieliczący się z kosztami spowodował, że Monsanto stało się gigantem najbardziej znienawidzonym przez antyglobalistów, normalnych ludzi z mózgami jeszcze nie niecałkiem zatrutymi przez degenerujące toksyny. Monsanto stało się także ulubionym obiektem ataków tzw. ruchów ekologicznych. Ich liderzy ukuli nazwę żywności GMO franke food, od Frankensteina i słowa food – żywność. Samą nazwę Monsanto zamienili w neologizm, Moksant, jakże słusznie. Ruchy antyglobalne. I proekologiczne traktują tych Frankensteinów nowej generacji jako sztandarowe gangi tak zwanego terroryzmu korporacyjnego. Trucizny produkowane przez Monsanto. Aspartam, którego produkcję jako dodatku do żywności rozpoczęła firma farmaceutyczna G.D. Sal and Company, przejęta później przez Monsanto. Niektóre badania sugerują, że związek ten zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworów. Agent Orange Produkowany m.in. przez Monsanto, defoliant używany przez USA podczas wojny w Wietnamie, aby zniszczyć dżunglę mogącą ukrywać wietnamskich partyzantów. W czasie jego rozkładu wyzwalają się dioksyny, które mają szkodliwe działanie na ludzi. PCB produkowany m.in. przez Monsanto od 1977 roku, zdelegalizowany nawet w USA z powodu właściwości rakotwórczych. W Unii Europejskiej można je stosować z ograniczeniami. DDT, produkowany m.in. przez Monsanto, insektycyt wykorzystywany od lat 40. do początku lat 60. XX wieku. Obecnie DDT nie jest używany w krajach wysoko rozwiniętych z powodu jego trwałości i kumulacji w organizmach żywych. W krajach trzeciego świata w dalszym ciągu jest używany do walki z komarami roznoszącymi malarię. Cycle Safe – prekursorska plastikowa butelka na napoje. Po roku zaprzestano jej używania z powodu stwierdzonego ryzyka raka u ludzi. Po kilku latach ponownie zaoprobowana przez FDA. POSILAC Rekombinowany bydlęcy hormon wzrostu Zwiększa produkcję mleka Ze względu na zwiększoną podajność tych krów na infekcję Związaną ze wzrostem mleczności Otrzymują one wyższe dawki antybiotyków Nie stwierdzono bezpośredniego działania BGH na ludzi BGH nie został dopuszczony do użytku w Kanadzie I niektórych krajach Unii Europejskiej Eksplozja E. coli w Europie Kolejna przestępcza prowokacja o znamionach międzynarodowego terroryzmu to ta właśnie przewidziana nagła choroba. Pojawiła się w Europie znikąd, podobnie jak większość innych sztucznie wyprodukowanych chorób na czele z AIDS, przezywaną w Polsce adidasem. Spowodowała eksplozję 3,5 tysiąca ciężkich zachorowań i kilkadziesiąt zgonów. W sumie to niewiele w porównaniu ze skutkami okresowej grypy, ale istną pandemią stała się jej demonizacja w mediach europejskich. Istnieją cztery wskazówki naukowe na potwierdzenie, że jest to świadomy produkt zbrodniczych manipulacji. Wojna biologiczna z ludzkością zwana Advanced Bioware – zaawansowana wojna biologiczna. Wspomniane cztery przesłanki polegają na rekombinacji DNA. Punkt pierwszy. Multipoint Release. Wielopunktowe uwolnienie. Choroba rozprzestrzeniająca się znikąd bez wyraźnego źródła w wielu miejscach z dnia na dzień. W początkach lipca 2011 roku wystąpiła niemal jednocześnie w 10 krajach Europy. Liczby zachorowań wzrastały z godziny na godzinę. Multidrug Resistance – odporność na wiele leków Chińscy naukowcy z Shenzhen w laboratorium BGI potwierdzili, że nowa bakteria nosi geny, które czynią ją odporną na różne klasy antybiotyków. Pacjenci zwykle dostają krwawej biegunki i wielu z nich wymaga intensywnej opieki włącznie z dializą nerek. Punkt trzeci. no cross Contaminations. Brak skażenia krzyżowego. Nie występuje skażenie fekaliami ani możliwe skażenie z tym związane. Najwięcej zatruć pojawiło się w Niemczech, gdzie istnieje najbardziej rygorystyczny program bezpieczeństwa żywności i higieny. Zwykle e cola zaraża poprzez odchody do ustnie i zawsze z powodu rażącego zaniedbania higieny. Punkt czwarty Recombination of Multiply Kombinacja wielu szczepów Naukowcy z WHO potwierdzili, że kolejne badania generyczne sugerują, iż szczep E. coli 0104H4 to nigdy przedtem niespotykana kombinacja, hybryda, dwóch różnych bakterii E. coli. Naukowcy w chińskim Genomics stwierdzili, że ten nowy szczep jest wysoce zakaźny, toksyczny i podobny, ale nie taki sam jak szczep EWEA 55 -989, wykryty w Republice Środkowej Afryki, wywołujący ostrą biegunkę. Nowy szczep E. coli 0104H4 zawiera podobną do Shiga bioksynę z entenerokrwiotocznej E. coli, która niszczy komórki nerwowe i może spowodować potencjalną śmiertelną chorobę HUS. Zespół mocznicy hemolitycznej. Może zaatakować nerki, krew, wątrobę i mózg. Prawie co trzeci przypadek spowodował pełnowymiarową chorobę HUS, co było bardzo nietypowe. Zwykle w ogniskach E. coli tylko 10% przypadków rozwija się w HUS. Niezwykłe było to, że większość ofiar to kobiety, podczas gdy HUS zwykle atakuje dzieci. Ciężka krwawa biegunka, często związana z nerkami, wątrobą i mózgiem oraz uszkodzeniem krwi, jest podobna do gorączki krwiotocznej takiej jak ebola. Deklaracja dla Polski i Europy Wolnej od GMO Jasna Góra, 24 kwietnia 2008 rok. My, uczestnicy spotkania modlitewnego, zgromadzeni w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski, na konferencji pod tytułem Polska Wolna od GMO, etyczny aspekt wprowadzania GMO do polskiego rolnictwa. W pełni solidaryzujemy się z Koalicją Polska Wolna od GMO oraz innymi polskimi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, jak również z milionami obywateli Unii Europejskiej, którzy chcą Polski i Europy wolnej od GMO. Tym samym wzywamy rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządy pozostałych państw Unii Europejskiej i Komisję Europejską do uszanowania głosu większości swoich wyborców poprzez wstrzymanie wszelkiego importu i sprzedaży żywności i pasz z GMO, oraz natychmiastowe wprowadzenie bezwzględnego zakazu upraw genetycznie modyfikowanych nasion i roślin. Aby to osiągnąć, żądamy wprowadzenia dziesięcioletniego moratorium na wszelkie genetycznie zmodyfikowane uprawy w otwartym środowisku w całej Europie oraz na import i sprzedaż żywności i pasz z GMO. Okres ten należy przeznaczyć na dokonanie gruntownych badań laboratoryjnych w celu wykazania całkowitego bezpieczeństwa GMO. W przypadku nieuzyskania stanu całkowitej pewności naukowej co do bezpieczeństwa GMO w pierwszych pięciu latach moratorium, drugą jego część należy wykorzystać do usunięcia skażenia biologicznego spowodowanego przez organizmy transgeniczne wcześniej uwolnione do środowiska, a moratorium przedłużyć na czas nieokreślony. Jednocześnie domagamy się, aby fundusze społeczne przeznaczono na badania i dalszy rozwój tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa, które jest gwarantem zachowania bioróżnorodności, utrzymywania urodzajności ziemi, dobrego stanu zwierząt oraz zdrowia obywateli. Jasna Góra, 24 kwietnia 2008 roku. Uczestnicy konferencji Polska Wolna od GMO Etyczny aspekt wprowadzania GMO do polskiego rolnictwa zorganizowanej przez Koalicję Polska Wolna od GMO. Film Życie wymyka się spod kontroli. Wersja polska ICPPC. Międzynarodowa koalicja dla ochrony polskiej wsi. Tłumaczenie Katarzyna i Władysław Janowcy. Cytaty z filmu. Terje Trawik. Naukowiec, biolog Norwegia. Bardzo się staramy, aby każdy zrozumiał, że skażenie genetyczne to coś zupełnie innego niż skażenie chemiczne, które przez własną głupotę rozpowszechniamy przez ostatnie 50 lat. Rzecz w tym, że chemikalia nie potrafią same się rozmnażać. Nawet największe skażenie chemiczne z czasem maleje, podczas gdy w technologii genetycznej modyfikacji jest dokładnie na odwrót. DNA może się w zasadzie rozmnażać samodzielnie, a więc możliwe jest, że początkowo niewielkie skażenie rozrośnie się z czasem do olbrzymich rozmiarów. Mark Loisel, rolnik z Kanady. To jest rzepak Randa Prady, firmy Monsanto. Rzepak zmodyfikowany genetycznie. Zasiał go mój sąsiad po drugiej stronie drogi, ponieważ mamy atestowane gospodarstwo ekologiczne, to między nami i naszymi sąsiadami musi być zachowana strefa buforowa. Ta droga i pas trawy to właśnie nasza strefa buforowa. W powództwie złożonym przez ekologicznych rolników z Saskatchewan jest nas około tysiąc osób, chodzi przede wszystkim o odszkodowania za skażenie naszych pól manipulowanym genetycznym rzepakiem. Nie jesteśmy w stanie kontynuować ekologicznej uprawy rzepaku, ponieważ znaczna ilość, około 55-60% do wszystkich upraw rzepaku, to uprawy rzepaku zmanipulowanego genetycznie. Komentarz z Indii Amerykański koncer Monsanto, który wykupił firmę Mohaiko, tradycyjnego indyjskiego producenta materiału siewnego, obiecywał, że genetycznie zmodyfikowana bawełna będzie dawać wyższe plony i lepszą jakość. W całych Indiach rozprowadzano bezpłatnie wideokasety reklamujące zmanipulowaną genetycznie bawełnę Monsanto pod nazwą Bolgard. Obiecywały one rolnikom tylko szczęście i dobrobyt. Spodziewając się dużych zysków, rolnicy skusili się na zakup czterokrotnie droższego materiału siewnego Monsanto. Na ten cel zaciągali w bankach i u sprzedawców materiału siewnego duże kredyty. Ale oczekiwane superżniwa nie nastąpiły. Choroby i nasilona inwazja szkodników zmusiły rolników do użycia jeszcze większych ilości drogich chemikaliów. Wydatki wzrosły, a wraz z nimi zadłużenie w bankach. Percy Schmeiser, rolnik 650 hektarów Kanada Należy niezwłocznie powstrzymać wprowadzenie kolejnych genetycznie zmodyfikowanych organizmów GMO. Przecież widzieliśmy, jakie szkody wyrządziło wprowadzenie zmodyfikowanego genetycznie rzepaku i soi. Pierwotny, naturalny materiał siewny został całkowicie zniszczony. W Kanadzie nie ma już czystego, ziarna siewnego rzepaku i soi. Wszystko jest skażone. Jeżeli spojrzeć wstecz na historię Monsanto, to dla mnie to jedna wielka historia kłamstw i oszustwa. Monsanto i inne firmy twierdziły, że polichlorowany bifenyl PCB jest nieszkodliwy, że DDT jest nieszkodliwe, agent Orange jest nieszkodliwy, a Sportine jest nieszkodliwy i tak dalej. A po kilku latach wszyscy wiedzieli o zagrożeniach związanych z PCB i DDT. Teraz ta sama firma chce nas przekonać, że zmanipulowane genetycznie zboża są nieszkodliwe. Andrew Kimbrell, prawnik USA Ta technologia nie może istnieć obok przyrody. To technologia, która opanowuje, zanieczyszcza, psuje i w ostatecznym rozrachunku niszczy naturalne gatunki, czy to rośliny, zwierzęta czy ryby. Przy tego rodzaju zagrożeniu skażeniem biologicznym koegzystencja jest niemożliwa. Musimy to najpierw zrozumieć, aby móc dyskutować o decyzjach. Terje Trawik, naukowiec, biolog Norwegia Prawdopodobnie co najmniej do końca lat 80. byłem jednym z najbardziej zagorzałych zwolenników inżynierii genetycznej w Norwegii. Następnie, w czasie swoich eksperymentów, w których stosowałem genetyczne technologie, zaobserwowałem pewne zjawiska, które z pewnością są czymś niezwykle ciekawym dla naukowca. Gdyby jednak obserwowane procesy miały zachodzić w rzeczywistych ekosystemach lub żywych organizmach, mogłoby to doprowadzić do poważnych problemów albo w krótkim czasie do katastrofy ekologicznej, a także bardzo poważnych ciężkich chorób. Ponownie Andrew Kimball, prawnik USA. Przerażające jest obserwowanie, jak niektórzy naukowcy i firmy zajmują się genetyczną inżynierią. Bez jakichkolwiek demokratycznych uzgodnień. Próbują zmieniać cechy genetyczne wszystkich żywych istot, które tak bardzo kochamy. Te zmiany są stałe, zrobione w taki sposób, że nie będzie już od tego odwrotu. Wierzę, że jedyne co można zrobić, to walczyć z tym. Program seminariów o kodeks Alamanterius. W nawiasie, we wszystkich polskich miastach obowiązuje ten sam. Czym jest ten kodeks i jakie zagrożenia niesie dla Twojego zdrowia i wolności wyboru? Dlaczego nas niepokoi dyrektywa 2002, łamane na 46 ECUE, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2010? Jakie inne dyrektywy Unii Europejskiej nas niepokoją? a które dotykają naszego zdrowia. Jak chronić własną działalność, jeśli prowadzisz gabinet medycyny naturalnej, praktykę zielarską lub jesteś producentem, dystrybutorem, sprzedawcą ziół lub suplementów żywności ekologicznej? Jak ochronić medycynę naturalną, naturalne preparaty lecznicze i wolność słowa w zakresie ich wpływu na zdrowie? Jak chronić wysokie standardy żywności tradycyjnej i ekologicznej oraz rynek ekologiczny przed dominacją masowej produkcji i upadkiem MŚP? Jaki wpływ ma GMO, genetycznie modyfikowane organizmy, na nasze zdrowie, najnowsze badania, nasze polskie rolnictwo, naturę i ekonomię? Czy rzeczywiście szczepienia są złotym środkiem na zdrowie? Jakie mogą być następstwa szczepień? Czy świńska grypa jest tak groźna, czy grozi nam jej pandemia? Jak wziąć swoje zdrowie we własne ręce? Co możesz zrobić dla siebie, dla swoich bliskich i dla społeczeństwa? I wiele więcej informacji dla ochrony Twojego zdrowia i wolności wyboru. Podczas seminarium będą dostępne do nabycia publikacje, materiały, Poznasz ludzi, którzy aktywnie w Polsce i Europie dążą do ochrony tego, co jest nam bliskie. Zdrowie, czysta żywność, wolność. Co jest niepokojącego w Kodeks Alimentarius, w nawiasie Kodeks Żywnościowy? Komisja Kodeksu Żywnościowego, KKZ, Kodeks Alimentarius, FAO, ONZ, spotyka się na zamkniętych sesjach. Uczestniczą w nich niewybrani przez społeczeństwo biurokraci rządowi z różnych krajów świata. Prawdziwe organizacje konsumenckie są bardzo nielicznie reprezentowane na sesjach KKZ. KKZ opracowuje zalecenia żywnościowe, które przeważnie okazują się być bardzo restrykcyjnymi regulacjami, szczególnie dla substancji wspomagających zdrowie, takich jak suplementy diety. Komisja KZ. Pod pozorem promowania wolnego handlu w rzeczywistości blokuje go, a w szczególności blokuje rynek ziół i suplementów. Komisja KŻ jest wysoce scentralizowaną organizacją kierowaną z góry w dół przez elity rządowe. KKZ pracuje nad stworzeniem światowych standardów wdrażanych pod pozorem harmonizacji które w ogóle nie uwzględniają zróżnicowanych potrzeb i interesów wielu różnych społeczności świata, jak i nie uwzględniają ich różnic biologicznych. Spotkania Komisji Kodeksu Żywnościowego nie są otwarte dla publiczności. Media międzynarodowe i krajowe nie wykazują zainteresowania spotkaniami Kodeksu. Spotkania Kodeksu nie są komentowane publicznie w mediach, dlatego nie są znane ogółowi społeczeństwa. Pomimo przyjęcia przez kraje różnych standardów i wytycznych opracowanych przez kodeks utworzenie Światowej Organizacji Handlu WTO 1 stycznia 1995 zmieniło zasadniczo ich międzynarodowy status przez to, że są one coraz częściej wykorzystywane przez WTO w rozsądzaniu międzynarodowych sporów handlowych dotyczących żywności. W związku z tym potencjalne zagrożenie uwikłania w taki spór i potencjalnych strat skutecznie sprawia, że przyjęcie wytycznych kodeksu i jego norm staje się obowiązkowe. W tym sensie, że nie pozostawia członkom WTO praktycznie żadnej opcji poza ich postrzeganiem. Zważywszy zatem, że w sumie 149 krajów jest obecnie członkami WTO, a także że normy lub wytyczne kodeksu już teraz istnieją w praktyce dla każdego typu żywności, oznacza, że oddziaływanie kodeksu już teraz skutecznie, bezpośrednio wpływa na zdecydowaną większość osób na naszej planecie. W uzupełnieniu do norm dotyczących zwykłej żywności kodeks wyznacza również standardy i wytyczne dotyczące. Seminaria prowadzą Gość specjalny Dr. Robert Werker BSC MSC -DIC -PHD, dyrektor wykonawczy i naukowy Alliance for Natural Health, ANH Wielka Brytania. Dr Robert Werker jest uznanym w skali międzynarodowej ekspertem w zakresie zrównoważonego rozwoju rolnictwa, środowiska i zdrowia, a także w zakresie toksykologii przyrodniczej, nauk żywieniowych oraz oceny ryzyka. Posiada tytuł magistra i doktora Imperial College w Londynie. W 2002 roku założył Alliance for Natural Health, koalicję na rzecz naturalnego zdrowia. Od tego czasu pełni funkcję dyrektora wykonawczego i naukowego tej organizacji. Adres strony organizacji www.anh.org Gość specjalny Grupa Sprawa.pl wraz z organizatorami seminariów Kodeks Alimentarius a Nasze Zdrowie 2 mają zaszczyt zaprosić na spotkanie z gościem specjalnym, austriacką dziennikarką śledczą. Jen Bagemeister 26.10. w Krakowie na żywo Aktualne informacje o miejscu spotkania będą dostępne w serwisie Sprawa.pl. 27. 10. W Warszawie na żywo Seminarium Codex Alimentarius A Nasze Zdrowie 2 28. 10. Wrocław, projekcja zapisu wideo ze spotkania w Warszawie 29. 10. Poznań, projekcja zapisu wideo ze spotkania w Warszawie Jane Bagemeister, austriacka dziennikarka śledcza, złożyła w czerwcu bieżącego roku na ręce przedstawiciela Federalnego Biura Śledczego, FBI, przy ambasadzie Stanów Zjednoczonych Ameryki w Wiedniu oraz w Sądzie Austriackim oskarżenia dotyczące przedstawicieli Światowej Organizacji Zdrowia, Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz wysoko postawionych urzędników państwowych i korporacyjnych w sprawie bioterroryzmu i usiłowania popełnienia ludobójstwa. W nawiasie, taka klasyfikacja czemu z definicji. Poprzez planowane przymusowe szczepienia niebezpiecznymi preparatami przeciwko stworzonemu w laboratoriach wojskowych wirusowi 2009 AH1N1, tzw. świńskiej grypy. Oskarżenia Bagi poparte są dowodami na to, że Baxter AG, rozmyślnie rozesłała 72 kg materiału żywego wirusa ptasiej grypy w nawiasie na zamówienie Światowej Organizacji Zdrowia na przełomie stycznia i lutego 2009 roku do 16 laboratoriów w czterech krajach Europy – Niemcy, Austria, Czechy i Słowenia. Dowody przytoczone przez Bagemeister w przejrzysty sposób świadczą o tym, że przedsiębiorstwa farmaceutyczne i międzynarodowe agencje rządowe są aktywnie zaangażowane w tworzenie, doskonalenie, produkcję i dystrybucję środków sklasyfikowanych jako śmiercionośna broń biologiczna w celu wywołania pandemii i czerpania korzyści materialnych, w nawiasie między innymi z handlu szczepionkami i lekami. 6 sierpnia WHO poinformowała o praktyce celowego wprowadzania do populacji nowych szczepów wirusów. Przeczytaj w skrócie treść zarzutów, jakie wystosowała Jan Bagemeister. Dr. Roman Andrzej Śniady w nawiasie FNBG. Doktor inżynier. Niezależny ekspert w dziedzinie rolnictwa ekologicznego, naukowiec, wykładowca pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, doradca, szkoleniowiec, konsultant, recenzent, były pierwszy dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, założyciel oraz członek wielu stowarzyszeń i fundacji pozarządowych, jeden z dwóch sekretarzy koalicji Polska Wolna od GMO, autor licznych artykułów o zagrożeniach ze strony GMO, Redaktor strony wwwpolska myślnik wolna od odgmoorg Profesor doktor habilitowany Maria Dorota Majewska. Neurobiolog, niezależny ekspert w dziedzinie wpływu szczepionek na zdrowie. Przez 25 lat pracowała w USA w Uniwersytecie Missouri, Uniwersytecie Harwarda oraz w Narodowym Instytucie Zdrowia pod Waszyngtonem. W 2006 roku wróciła do Polski w celu realizacji projektu badawczego Komisji Europejskiej, a w 2007 uzyskała tytuł profesora nauk medycznych. Jej publikacje o neurosterydach doczekały się tysięcy cytowań w literaturze naukowej. Jako jedyna osoba w Polsce wygrała w drodze konkursu prestiżowy grant Komisji Europejskiej na prowadzenie badań nad biologią autyzmu i potencjalną rolą timerosalu w patagonezie tej choroby. Realizuje ten projekt we współpracy w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, bowiem tu znajduje się Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, która opiekuje się dziećmi autystycznymi. Projekt składa się z części klinicznej i przedklinicznej. Badany jest potencjalny związek autyzmu z liczbą, rodzajem i natężeniem szczepień z powikłaniami poszczepiennymi, zawartością rtęci w przydatkach skóry i z poziomem hormonów sterydowych. LUCYFERYCZNY PROGRAM NISZCZENIA GOJÓW Jego realizacja trwa już przez wiele pokoleń, ponad 200 lat. Podstawowymi narzędziami były dotąd wojny i rewolucje. Od II żydowskiej wojny globalnej depopulacja świata gojów nabrała przyspieszenia za sprawą cichej eutanazji szczepieniami i zatruwaną żywnością. Docenił to Nelson Rockefeller, zakładając w 1947 roku Międzynarodową Korporację Gospodarki Podstawowych Produktów Spożywczych IBEC. Za pomocą tej organizacji opanował przemysł rolny w tych krajach, w których za amerykańskie dolary można było zwyczajnie kupować wpływy w latach 1950-1960. Następnie Nelson Rockefeller sprzymierzył się z handlowymi gigantami Cargill w Brazylii. Tam właśnie rozpoczęły się prace nad tworzeniem hybrydowych nasion kukurydzy. Miało to rzekomo uczynić Brazylię trzecim na świecie producentem tych upraw po USA i Chinach, a praktycznie było Realizacją globalnej tak zwanej zielonej rewolucji Rockefellera. Stała się ona strategicznym elementem ujarzmiania ekonomii w żydohazarskiej kolonii pod nazwą Stanów Zjednoczonych. W takich geostrategicznych wymiarach, w takiej przyszłościowej perspektywie musimy dziś odczytywać ten program sprzed 65 lat. Rothschild powiedział, że kto kontroluje dróg i dystrybucję pieniędzy, ten kontroluje świat. Sto lat później że do Hazarzy poszerzyli tę maksymę o żywność. Kto kontroluje żywność, ten kontroluje ludzi. W nawiasie Henry Kissinger. To fakt, dobrze znany sługusom ONZ. Jedną z nich jest Catherine Bertini, dyrektor z ramienia ONZ Światowego Programu Żywnościowego. Na konferencji kobiet w Bering 1995 obwieściła Żywność to potęga. Przy jej pomocy zmieniamy zachowania. Niektórzy mogą to nazwać korupcją. I za to nie przepraszamy. A ja się odniosę do tego właśnie, kto kontroluje żywność, ten kontroluje ludzi. Henry Kissinger w nawiasie. Dużo, dużo wcześniej mówił to Lenin. Przed karierą w ONZ Bettini była zaufanym asystentem gubernatora stanu New York, tegoż Nelsona Rockefellera. O cichej wojnie wydanej populacji ludzkiej przez lucyferański iluminizm pisało wielu autorów. Wśród nich są William Endal w książce Nasiona destrukcji – ukryty program GMO oraz Jeffrey Schmidt w książkach Nasiona kłamstwa i genetyczna ruletka. Nelson Rockefeller działał wspólnie ze swoim bratem, Johnem D. Rockefellerem, który w 1953 roku założył własną zagrodę pod nazwą Rada Rozwoju Rolnictwa. Mieli wspólny, lucyferyczny cel. Kartelizacja rolnictwa światowego i zaopatrzenia żywności podlegała ich korporacyjnej hegemonii. Działo się to w pierwszej fazie zimnej wojny, o której piszemy w pierwszych rozdziałach naszej pracy. Tam wojna psychologiczna, tu za pomocą żywności. W 1973 roku Rockefellerowie założyli, z wiodącym udziałem polskojęzycznego koszera Zbigniewa Brzęzińskiego, tak zwaną komisję trójstronną. Jej głównym celem było także zdobycie przez tę sionistyczną agenturę kontroli żywności od pola po konsumenta. Ówczesny marionetkowy prezydent Nixon i jego sternik Henry Kissinger z ramienia sionistów i luminatów Używali oręża żywnościowego do programów pokojowych. sposobu na zastąpienie małych, nie nadających się do opanowania i kontroli farm rolnych przez gigantyczne korporacje cały ten przemysł żywnościowy. W ramach tego programu absolutną władzę nad światowym przemysłem rolnym uzyskały koncerny Cargill, Archer, Daniels Midland i Continental Grain. Ta koncentracja produkcji rolnej była powieleniem koncentracji światowych finansów pod władzą FED i czołowych banksterów globu. Z tego olimpu, syjo-iluminizmu, wyszła pokusa gmerania w genach. Pokusa rewolucji genowej. Pilotował ten program klan Rockefellerów. Była to wspomniana zielona rewolucja, jakby odpowiednik rewolucji czerwonej żydobolszewickiej w Rosji carskiej z 1917 roku. Realizacja Zielonej Rewolucji okazała się w praktyce tragiczna dla tradycyjnego rolnictwa i nasiennictwa. Chodziło o szybki wzrost upraw nasion hybrydowych i takich, które charakteryzuje brak zdolności reprodukcyjnej. Zmniejszające się plony zmuszały rolników do kupowania każdego roku nasion u międzynarodowych producentów. Kilka międzynarodowych korporacji produkujących takie nasiona uzyskało patent na ten dyktat nasienny. Użyły ich do przygotowania planowanej przestępczej rewolucji genetycznej. W końcu 1970 roku kontrolowały już większość dostaw żywności na rynku USA. Celem markantylnym wtedy i teraz są gigantyczne dochody uzyskiwane przez restrukturyzację sposobu, w jaki Amerykanie produkują żywność, by wyżywić siebie i świat. Narzędziami dominacji o charakterze terrorystycznego monopolu są ONZ i Światowa Organizacja Handlu. Drugim polem koncentracji produkcji rolnej na poziomie przemysłowym i korporacyjnym stała się Kanada. W 1992 roku USA i Kanada zażądały, aby nie stosować zasad bezpieczeństwa ekologicznego Światowej Organizacji Handlu. Przeszli następnie do zakazu stosowania przez kraje testów i praw dotyczących bezpieczeństwa żywności i standardów produkcyjnych bezpiecznej żywności skierowanych przeciwko żywności modyfikowanej. Zezwolono, a praktycznie nakazano Światowej Organizacji Handlu na karanie grzywną krajów, które nie sprzedają genetycznie modyfikowanej żywności. Kraje Unii Europejskiej zakazały wtedy sprzedawania żywności modyfikowanej genetycznie, co obrazuje poniższa tabela. Zakazy i żądania nałożone na GMO w Unii Europejskiej tylko między majem 2007 a wrześniem 2008. Pierwsza rubryczka. Komisja Europejska wstrzymała, w nawiasie po raz pierwszy, decyzję zezwalającą rolnikom na uprawę kolejnej odmiany kukurydzy GM oraz zwróciła się do Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności do ponownego rozpatrzenia wcześniejszej decyzji, która uznana została za niewystarczającą, jako że nie brała pod uwagę pośrednich oraz długoterminowych efektów. Rubryczka druga. Francja wprowadziła zakaz uprawy kukurydzy. Rubryczka druga. Niemcy. Domagają się, aby każdy kraj Unii Europejskiej mógł sam decydować o tym, czy dopuszczać, czy nie GMO. Austria domaga się moratorium na GMO w całej Unii Europejskiej. Nie będę już czytał rubryczek. Nazwa państwa oznacza, że to już jest następna rubryka. Francja domaga się moratorium na GMO w całej Unii Europejskiej. Rumunia wprowadza zakaz na uprawę GMO kukurydzy MON 810. Wcześniej takie zakazy wprowadziły Węgry, Austria, Grecja, Włochy. Włochy domagają się moratorium na GMO w całej Unii Europejskiej. Grecja odnawia swój zakaz wprowadzania i stosowania nasion GMO. Niemcy narzucają znacznie ostrzejsze regulacje dotyczące genetycznie modyfikowanej kukurudzy. Szkocja popiera zakaz GMO w Europie. Szkocja i Walia przygotowuje się do wprowadzenia zakazu upraw GMO. Komisarz Europejski do Spraw Środowiska Stavros Dimas wyraził poważne zastrzeżenia wobec GMO. To była ostatnia rubryczka. W 2006 roku Kanada, USA i Argentyna wymusiły płacenie przez Unię kar za tę niesubordynację. Złożyły skargę do Światowej Organizacji Handlu i zażądały, aby Unia Europejska zaprzestała zakazywać sprzedaży takiej żywności w Europie. Trybunał, w cudzysłowie Trybunał, Światowej Organizacji Handlu, składający się z manekinów globalnej oligarchii finansowej, spotyka się tajnie. Nie ogłasza dat i miejsc takich konspiracyjnych narad. Wszystkie ich dokumenty są poufne. Wybiera ekspertów – ekspertów w cudzysłowie – o których wie, że wszystko podpiszą i pozytywnie zaopiniują. Pracują oni dla wielkich koncernów kontrolujących żywność. Podważając opór Unii Europejskiej poddają erozji sprzeciwy państw spoza Unii. Oto lista gigantów żywnościowych, które szczelnie kontrolują rynek 300-milionowych Stanów Zjednoczonych. W 2004 roku Cztery największe rzeźnie wołowiny kontrolowały 84% uboju wołów i jałówek. Tyson, Cargill, Swift i National Beef Packing. Cztery giganty kontrolowały 64% produkcji wieprzowiny. Smith Field Foods, Tyson, Swift i Hormel. Trzy koncerny kontrolowały 71% tłoczenia soi, Cargill, ADM i Bunch. Trzy giganty kontrolowały 63% mielenia całej ilości mąki, a pięć kampanii kontrolowało 90% globalnego handlu zbóż. Cztery koncerny kontrolowały 89% rynku płatków śniadaniowych. Kellogg, General Mills, Kraft Foods, i Quaker Oats. W 1998 roku Cargill wszedł w posiadanie firmy Continental Grain, by przejąć kontrolę 40% pojemności krajowych elewatorów zbożowych. Cztery giganty agrochemiczne i nasienne kontrolowały ponad 75% krajowej sprzedaży ziarna kukurydzianego i 60% sojowego. Posiadając także największy udział w rynku agrochemicznym, Monsanto, Novartis, Dow Chemical i Dupont, sześć kompanii kontrolowało 3 czwarte globalnego rynku pestycydów. Monsanto i Dupont kontrolowały 60% rynku nasion kukurydzy i soi w USA. Wszystkie opatentowane nasiona genetycznie modyfikowane. Dziesięć wielkich sieci sprzedawców żywności kontrolowało sprzedaż globalną w 2002 roku w wysokości 649 miliardów dolarów, a 30 największych sprzedawców żywności odpowiada za sprzedaż w jednej trzeciej światowych sklepów spożywczych. To wyniki globalnej koncentracji produkcji i dystrybucji także w wielu innych dziedzinach. W przemyśle farmakologicznym jest wiele przykładów takich fuzji i jest to proces ciągły. W 1998 roku rosyjski Żydohazar Kozyriew, minister spraw zagranicznych po poprzednim Żydzie, Jewgeniu Primakowie, został członkiem zarządu Wielkiej Kalifornijskiej Spółki Farmaceutycznej INC. Kierował nią w 1998 roku Milan Panić były premier Jugosławii. W tym samym czasie doszło do fuzji światowych firm farmaceutycznych Glaxo, smith Klein, Bichem i SHP. W lutym 1998 roku zostały sprzedane brytyjskiemu koncernowi Glaxo Welcome za 220 milionów dolarów poznańskie zakłady farmaceutyczne Polfa. Rok przedtem. Chorwacka firma Pliwa kupiła, w cudzysłowie kupiła, 60% akcji Polfy Kraków za 85,7 miliona dolarów, a amerykański koncern ICN Pharmaceuticals za 80% akcji Polfy Rzeszów wyłożył 33,7 miliona dolarów. Potem sprywatyzowano warszawską Polfę Tarachomin, i Polfarma w Stargardzie Szczecińskim oraz Polfem w Lublinie. W tej ostatniej pracownice mówią w zaufaniu, że komponenty do leków są sprowadzane w plastikowych pojemnikach i nikt nie zna składu tych mikstur. Amerykański, w cudzysłowie amerykański, przemysł powolnego zatruwania jest drugim co do wielkości dochodowym krajowym przemysłem, w nawiasie po paliwowym, przekraczającym 400 miliardów dolarów rocznych obrotów. Podobny poziom dominacji obrotów i dochodów występuje w innych krajach. Dodajmy do nich Monsanto, DePont, Dow AgroSciences i Syngenta w Szwajcarii, która powstała z połączenia koncernów Novartis i AstraZeneca. DePont to jeden z 13 dynastii iluminatów. Na gruncie polskim niechlubnie przoduje gigant Smithfield Foods, specjalizujący się w produkcji, w nawiasie nie hodowli, tylko produkcji, trzody w olbrzymich farmach, gdzie karmi się zwierzęta paszą z roślin zmodyfikowanych genetycznie, z doładowaniem hormonalnym. Smithfield Foods doprowadził drogą lobbingu i prawdopodobnych przekupstw Najpierw do osłabienia zdolności finansowych znanej polskiej firmy eksportowej Animex, następnie do jej wykupienia. To już przeszłość sprzed kilkunastu laty. Jego fermy zatruwają środowisko na Mazurach gigantyczną koncentracją gnojowicy. Przyjrzyjmy się ślankowemu obrazkowi bazy Smithfielda w stanie Virginia. Opublikowanemu w piśmie Animexu z sierpnia 1999 roku, a także zerknijmy na fotografię Roberta Zulewskiego, Zulewskiego w cudzysłowie już tylko pełniącego obowiązki prezesa zarządu Animex SA. Sporo nam ona podpowie? Żywieniały podbój świata trwa dziesiątki lat. Autor wspomnianej książki Nasiona destrukcji opisuje, jak zdobywano rynek ryżu genetycznie zmodyfikowanego. Trwało to 17 lat. Fundacja Rockefellerów finansowała kształcenie setek słuchaczy studiów magisterskich. W ten sposób wyprodukowała elitarne środowisko dyktatorów naukowych w dotowanych przez Rockefellerów instytutach badawczych. Działo się to w ramach strategicznego programu kontroli podstawowych produktów żywieniowych dla około 2,5 miliarda zjadaczy ich modyfikowanych śmieci. W ciągu tych około 30 lat zniszczeniu uległo ponad 140 tysięcy naturalnych odmian. Głównym celem inwazji była Azja. Autor wymienionej książki opisał historię mającego siedzibę na Filipinach Instytutu Finansowanego przez Fundację IRRI. Posiadał on bank genów, ze wszystkimi ważnymi odmianami ryżu. Fundacja pozwoliła temu kryminalnemu instytutowi na nielegalne użycie tych nasion do modyfikacji genetycznej, z ich wyłącznym patentem. Koncerny zdominowały rynek, a rolników zmusiły do kupowania ich patentów. Wprowadzono na przykład ludzkie geny do niektórych rodzajów ryżu, aby promować farmaceutyki. Naukowcy z Uniwersytetu Victoria wprowadzili zmodyfikowane geny żaby do pomidorów, które zaczęły wytwarzać substancje chemiczne redukujące infekcje. Rozwinięto tak zwany GURC, genetyczne technologie ograniczenia wzrostu. W wyniku tych manipulacji uzyskano nasiona o nazwie Terminator, które się nie reprodukują, są jednorazowego użytku. W 2007 roku Monsanto kupiło firmę Delta and Pineland, która posiadała globalne prawa do patentu terminatora i rozszerzyło je na górc, co uczyniło z Monsanto monopolistą prawie wszystkich rodzajów nasion rolniczych, włącznie z owocami i warzywami z nabytej rok wcześniej przez koncern firmy Seminis. Wraz z tą firmą Monsanto zajmuje odtąd pierwsze miejsce w produkcji warzyw i owoców, drugie w uprawach rolnych i trzecie w grupie globalnych koncernów agrochemicznych. Wraz z firmą Delta and Pineland, Monsanto posiada całkowitą kontrolę nad większością nasion rolniczych. Zajął się także inżynierią genetyczną. Omawiający książki tego autora w Michaelu, prawdopodobnie chodzi o jakieś czasopismo, Patrick Redmond pisze o technologii nasion znanej pod kryptonimem t -Gurty albo technologią drugiej generacji terminatorów o przydomku zdrajca. Polega ona na kontroli zarówno rozmnażania rośliny, jak i jej charakterystyki genetycznej przy zastosowaniu pobudzającego promotora genu, zwanego przełącznikiem genu. Tak modyfikowane uprawy żyją jedynie przy użyciu specjalnego związku chemicznego produkowanego przez firmy Monsanto. Technologia zdrajcy, w cudzysłowie zdrajcy, uszczelnia monopolizację rynku dla gigantów GMO, a zdrajca jest tańszy w produkcji od naszą Terminatora. Przestępcze manipulacje wpisują się w docelowy program depopulacji ludzkości rozpisany na dwa pokolenia przy współudziale Światowej Organizacji Zdrowia, gdzie słowo zdrowie jest diabolicznym szyderstwem z jego treści. Daje to ludobójcze skutki na gruncie zdrowia reprodukcyjnego, na przykład przez użycie szczepionki przeciwtężcowej. W połączeniu z naturalnymi hormonami stanowi ona czynnik aborcyjny zapobiegający ciąży kobiet otrzymujących tę szczepionkę. Nie informuje się o tej praktycznie sterylizacji. W 2001 roku prywatne przedsiębiorstwo biotechnologiczne Episite ogłosiło swoją ostateczną uprawę GMO antykoncepcyjną kukurydzę. Nazwano ją kukurydzą dla przeludnionego świata. Ale te informacje szybko znikły z reklam i internetu po przejęciu tej firmy przez Biolex. Jeffrey Schmidt w ziarnach kłamstwa pisał, cytat, Genetycznie modyfikowana żywność wypełnia dzisiaj nasze pożywienie. Ponad 80% konserwowanej żywności we wszystkich supermarketach zawiera genetycznie zmodyfikowane składniki. Znajdują się one w produktach takich jak ryż, kukurydza, soja i produkty sojowe, w olejach roślinnych, w napojach bezalkoholowych, w sosach do sałatek, warzywach i owocach, w produktach mlecznych łącznie z jajami, w mięsie i innych produktach zwierzęcych, a nawet w mieszankach dla niemowląt. Żywność konserwowana zawiera ogromny szereg ukrytych dodatków i składników jak na przykład w sosie pomidorowym, lodach i maśle orzechowym. Nie są one ujawniane konsumentom, ponieważ etykietowanie jest zabronione. Rząd kanadyjski stale odmawia zgody na etykietowanie żywności GMO. Nie chce on, by ludzie wiedzieli co jedzą. Według Jeffrey'a Schmita wszyscy jesteśmy doświadczalnymi szczurami w niekontrolowanym, nieuregulowanym bałaganie antyludzkim. Przy takiej żywności nasze ciała muszą się potężnie natrudzić, żeby znaleźć proteiny. W ten sposób niszczone są jelita. Inną plagą jest redukowanie przez GMO wytwarzania pyłku kwiatowego. Pszczoły nie znajdują tam żadnych protein, co powoduje zmniejszenie plonów przez wymieranie pszczół. Schmidt podawał przykład czołowego eksperta w dziedzinie lektyn i modyfikacji genetycznej roślin profesora Arpada Pusztai, z pochodzenia Węgra. Za swoją naukową uczciwość został zwolniony ze stanowiska był szkalowany w Instytucie Badawczym w Szkocji za opublikowanie niekorzystnych dla GMO wyników swoich badań. Stwierdzał, Cytat, Szczury żywione modyfikowanymi genetycznie ziemniakami miały mniejsze wątroby, serca, jądra i mózgi. Zniszczone systemy immunologiczne, a ich białe krwinki wykazywały zmiany strukturalne masowo narażając je na infekcje, i choroby w porównaniu ze szczurami karmionymi ziemniakami niezmodyfikowanymi. Grasica i śledziona zostały uszkodzone. Powiększone tkanki, włączając trzustkę i jelita. Były przypadki zaniku wątroby. Znacząco zwiększył się wzrost komórek żołądkowych i jelitowych, co było znakiem większego ryzyka raka w przyszłości. To wszystko następowało po zaledwie dziesięciu dniach testowania a zmiany utrzymywały się jeszcze po 110 dniach, co u ludzi odpowiada 10 latom. Koniec cytatu. Chciałoby się napisać na zakończenie tego rozdziału smacznego, lecz w tym szyderstwie byłoby zbyt wiele masochizmu i nasion kłamstwa. W ramach relaksu zamieszczamy znamienny przykład. Skład popularnych orzeszków, orzeszków w cudzysłowie, jakie często otrzymujemy w samolotach do chrupania. Pochylił się nad ich składem nieżyjący już były członek polskiego rządu emigracyjnego, dr Konstanty Zygfryd-Hanów, z którym współpracowaliśmy w kilku śledztwach przeciwko sionistycznym iluminatom. Karmimy się chemikaliami Na zamówienie linii lotniczych Delta firma King Nut Company wyprodukowała dużą serię wyśmienitych orzeszków, którymi karmi się pasażerów. Malutka paczuszka zawiera 28 gram, a fakty o pożywności informują, że w tej ilości zawarte jest 6 gram tłuszczu, 300 mg sodu, 18 gram węglowodanów, 1 gram błonnika, 2 gramy cukru i 4 gramy białka. Z tym można się pogodzić. Gorzej jest natomiast z rzeczywistymi składnikami. Opakowanie jest małe, a więc pomieścić długi spis wszystkich składników konieczne okazało się wydrukowanie go mikroskopijnymi literkami. Bez szkła powiększającego przeczytanie nie jest możliwe. Zadałem sobie, w nawiasie już w domu, trud kilkakrotnego powiększenia razy sześć tego spisu. Oto rezultat. Wzbogacona mąka pszenna, w nawiasie, zawierająca niacynę, odtlenione żelazo, tiamina jednoazotowa, ryboflawina, kwas foliowy. Niebielona mąka pszenna, mielona kukurydza, orzeszki ziemne. Bielona mąka pszenna, w nawiasie, mąka pszenna, ekstrakt sodowy jęczmienia. Pszenica bulgar, nasiona sazamu. Olej z orzeszków ziemnych, miód, cukier, ser cheddar, w nawiasie pasteryzowane mleko, zaczyn serów, sól, enzymy, fosforan dwusodowy oraz annato, barwnik żółty. Kolejny składnik, olej sojowy. I kolejny, częściowo uwodorniony olej sojowy, bardzo niezdrowy. Sól, słód, drożdże, gluten pszenny. Otręby owsiane, śmietana kwaśna w proszku, w nawiasie suszona śmietana, zakwaszone mleko beztłuszczowe, kwas cytrynowy, syntetyczny i bardzo niezdrowy. Wysuszona serwatka, wysuszone mleko, guar gum, sproszkowana cebula, sproszkowane pomidory, czosnek w proszku, ser cheddar w proszku, fosforan dwusodowy, maślanka. Dwuwęglan sodu, Anna to barwnik roślinny, kwas cytrynowy, w nawiasie znowu trucizna, zmodyfikowany krochmal spożywczy, kwas jabłkowy, w nawiasie jeśli syntetyczny to bardzo źle, sztuczne barwniki, żółty numer 6 i żółty numer 5, przyprawy ziołowe, naturalne i sztuczne środki smakowe, sproszkowane buraki, papryka, sucha serwatka dykstroza jednowodorowa, kwas mlekowy, żel krzemowy, turmeric, w nawiasie przyprawa ziołowa. Razem 43 składniki podstawowe, nie licząc składników zawartych w składnikach. Precyzja niesamowita. Zachodzi jedno pytanie. W jaki sposób wmieszano te 43 składniki w jedne biedne orzeszki ziemne, i jakieś mikroskopijne obważaneczki o dziwnym smaku. Czy rzeczywiście potrzebne są tak skomplikowane mieszaniny, aby uzyskać mniej więcej jadalne orzeszki ziemne oraz obważaneczki? A czy 4-5 składników nie wystarczyłoby do tego celu? Podpisano KZH maj 1999 roku. Koniec rozdziału. Kolejny rozdział, czternasty, na który już teraz zapraszam, jest zatytułowany Chemtrails – Globalna Komora Gazowa.